Witamy w następnym celu Ludzie, jest 19 grudnia, witam Was, Okrza. I Cortez jest godzina 23.15. Jak, Jak zwykle Cortez poda Wam godzinę, co jest Wam zupełnie niepotrzebne, ale witamy Was na zupełnie nowym sprzęcie, jest super wypasiony, jest super złoty. Piotek, powiedz, że Ci się podoba ten mikrofon. No, jest fajny, przypominam Jest fantastyczny, po trzecie penisa bardzo pięknego, złotego i jest... Jest fantastyczny i muszę go trzymać tak, żeby mi nie wypadł, bo nie mam stojaka. No, oczywiście przypomina nam film Austin Powers i... I złoty członek. Dokładnie. Witamy w kolejnym celluloidzie. Zapraszamy Was do wysłuchania krótkiej porcji wiadomości, jak zwykle. Kiedy mówimy o członkach, nie możemy zapomnieć o największym członku, jakiego można wymyślić w historii kina, to znaczy o piersie brosnanie, naszym ex-bondzie. E, Pierce Brosnan powraca w, do. E, znaczy powraca, no, powraca myślami do okresu, kiedy był sławny, piękny, bogaty i bogaty e, i nie miał po 40, dobrze mówię, nie miał jeszcze w tej, po prostu. Nie już chyba hey, miał. Bro, bro. To. to znaczy e, powraca do e, myślami do Remingtona Seilla, którego kręcił w, w latach 80. to był tam 82, 85, 87, coś takiego. To... Trochę później. Ten Coś cofka, na lat 80 U nas to tam pod koniec lat 80. -tych. Na początku 90. -tych. Na początku 90. też wyświetlana Remingtona Stila. Część z Was tego serialu nie pamięta. Ja mówiąc, też go średnio pamiętam, więc nie będę udawał, że go pamiętam. Ale serial był dosyć popularny. Obraz w związku z tym, że wypuszczają teraz serial na DVD, pomyślę sobie, mmm, no może zrobimy więcej pieniędzy, zbąd mi się skończył, nie mam specjalnie co grywać, nie mam propozycji, no więc pomyślmy o reaktywacji Remingtona Stila. Na razie pomysł został rzucony na taśmę i zobaczymy, jak zostanie przyjęty. No ale jest na pewno ciekawy. Piotrek? Ja uważam, że równie wielkim złotym członkiem, członkiem. był Cortez, czyli człowiek, który zdobył Amerykę, a konkretnie... Czekałem na zakończenie tego zdania. Tak, właśnie. Azteków. Będzie film powstawał w Brazylii za 40 milionów o zdobywcy Meksyku pod dobrze brzmiącym tytułem Konkwistador. Autorem scenariusza ma być Nicolas Kazan, autor takiego filmu jak Wszystkie zła. Pamięta? z Znacie, Washingtonem. O, świetny film. Tak świetny film. Mhm. Zdjęcia przynajmniej w przyszłym roku. Okay. Jedna jest właściwie, je, je, chyba jedyna wartościowa wiadomość w, w zeszłym tygodniu, ponieważ e, po, przyznam się jeszcze, że, że wiadomość się się o bros, Brosna, nie to jest dla mnie trochę zapchać dziura. Chociaż jest to na pewno ciekawe, no, zobaczymy co z tego widzi, ale e, na, na temat złotego mnie... członka fantastyki. Tak, to jest złoty członek fantastyki, czyli e, zł, złoty bożek można tak powiedzieć ze złotych bożków. Orson Scott Card e, Ponieważ nie udało mu się przez 4 lata, nie udało się go przez 4 lata zadowolić odpowiednim scenariuszem do Grendera, którą, trzeba powiedzieć, że jest książką wybitną. Książką absolutnie fantastyczną i moim zdaniem świetnie nadającą się na film, bo miałem to przy tą przyjemność, że przeczytałem tą książkę. Nie udało się tego przełożyć, ponieważ Kwart podpisał kontrakt, potem coś mu nie wyszło. Dostał jeden scenariusz, drugi, trzeci, czwarty, nie wiem ile tych scenariuszy było, w każdym razie było ich dużo, bo kontrakt podpisał na ekranizację na 4 lata. No i Kart powiedział, w pewnym momencie postawił, że tak powiem, z nogę i stwierdził, że ma to w dupie i sam napisze scenariusz. No więc teraz będzie pisał scenariusz, musimy troszeczkę poczekać jeszcze na ekranizację, jak widać. Moim zdaniem czekać jest warto. Nie widziałem jeszcze ani jednego scenariusza Rosana Scott Accard, książki on są... był bardzo dobrym dialogistą przy The Dig. The tak. Na starej grze komputerowej, którego możecie nie pamiętać. Jeżeli jesteście graczami komputerowymi, to możecie, możecie pamiętać taką przygodówkę. E, tak, taką przez przygo Stevena. Przy, taką przygodówkę, uwaga, mamy problem ze sprzętem, ona nam się przerywa. To są takie <śmiech> przejściowe problemy, przepraszam. <śmiech> e, potem wszystko naprawimy. E, w każdym razie przygodówka Dick, e, dialogi Orson Scott Card, e, pomysł Stevena Spielberga niezrealizowany nigdy. E, bardzo ciekawa, no, polecam jeżeli będziecie mieli okazję zobaczyć, to, to, to, to, to polecam. A dzisiaj to e, będzie Masha? E, dzisiaj dzisiaj muzycznie m, utrzymamy się w klimatach świątecznych. E, I u, nie dość, że utrzymamy się w klimatach świątecznych, gotas to jeszcze do tego utrzymamy się w klimatach tej samej wokalistki która nagrała dwie bardzo fajne piosenki pierwsza się nazywa The White Christmas Will Be Blue czyli nie da się tego przetłumaczyć ale to jest taki spokojny, ciepły lekki utworek, który chcielibyśmy wam polecić, to jest ta wokalistka nazywa się Beatrice Erickson i kawałek to jest White Christmas Will Be Blue She's right to a soldier far away Wondering if he'll be coming home For Christmas Gdybym tytuł tej piosenki przetłumaczył jako święta mogą być niebiańskie, to znaczy, że średnio znasz angielski, bo White Christmas will be blue, to znaczy, że jak ktoś jest blue, to znaczy, że jest smutny. A, blue? No, no tak. Z no tego tak, się wziął Blue tak, tak samo tak dalej. jak ten, była postać w tym, w Cartoon Network. To był taki niebieski ludzie. kojarzysz? No nie, nie za mało ten... oglądałem Cartoon Network. A, dom, dom, dom, To była Beatrice Erickson która wróci jeszcze a propos. <śmiech> Jakbyście okay. nie wiedzieli, tak. Dobra. No kończymy Cartoon Network i wracamy do te, te tematów bardziej e, obracających się w kategoriach zoofilii e, e, i różnych zboczeń. To znaczy o, o wielkiej małpy, która kocha się z kobietą i znaczy oczywiście kocha się bardzo platonicznie. E, to znaczy byliśmy na King Kongu. No właśnie, jeżeli ktoś chciałby bardziej stanowcze rzeczy obejrzeć, to zapraszamy za rok, no może nie do kina, ale do wypożyczalni wideo. Tam będziecie mogli zobaczyć wersję hardcore i na pewno tam będą robili różne fajne rzeczy. Tak, wersja Peter Jackson jest znana z tego, że wypuszcza jakiś czas wersję hardcore Wersja hardcore trwa mniej więcej 4,5 godziny, więc na pewno zobaczymy masę dużych m, ostrych scen z King Kongiem i tak dalej. Tak, tak, z kamerę. To żartujemy. Wróćmy do tematu. Hmm. I zaczniemy od wrażeń, Corteza. E, Moich. Tak, bo Moje ja znajdowali. wrażenia się... są rewelacyjne. Rewelacyjne są. Bardzo tak. dobre, na piątkę. na piątkę. Znaczy, obaj wyszliśmy, żeby było ciekawiej, oglądaliśmy ten film razem, ponieważ zwykle oglądali mi filmy osobno. I mogliśmy. E, doceniać, znaczy jeżeli oglądamy razem, to możemy doceniać różne smaszki pokazujemy sobie kciuki w górę czasami, no. uśmiechamy się przy pewnych scenach, śmiejmy się. Poszliśmy te... do kina, tak. wydaliśmy pieniądze i kochani jesteśmy przeciwko piractwu, bo piractwo to kradzież. Piractwo to kradzież i jak tego nie wiecie, to po prostu jeżeli, jeżeli spiraicie film, to to zupełnie tak jakbyście wybili szybę w samochodzie sąsiadowi, to jest zupełnie tak samo, także my nie popieramy piractwa, prawda? Nie, projekt, nie, nie popieramy, nie, nie, całym nie, nie, całym nie, nie, jest super legal i i... I byliśmy w kinie, I byliśmy wydaliśmy w kinie, 22 obejrz... zł tak, na bilet. Tak, tak. I jesteśmy zupełnie legalni. No więc wracając do tematu, um, film, King był Konga, rewelacyjny. film był rewelacyjny. Dlaczego był rewelacyjny? Dlaczego nam się tak podobał? Podobał nam się, dlatego że był klimatyczny, nastrojowy, była atmosfera. Ale bzdury opowiadasz. No, nie, nie było, no, tak? Ale bzdury opowiadasz. No, był super. Zacznijmy od tego. Yy, ja, ja zacznę tak wylewać swoje pierwsze myśli, które, które, o których rozmawialiśmy już po sensie. To znaczy, pierwsza rzecz, bardzo dużo takich fajnych, smaczkowych, może nie klimatycznych, ale bardzo dużo takich smaczkowych nawiązań do filmów niemych. To się zgodzimy. Bardzo mało dialogu. Co prawda dialog jest skompensowany nie scenami aktorskimi, jakimś przeżywaniem, głębią i tak dalej, tylko w większości jest film, film o, o, jakby zapchany film scenami akcji, które rzeczywiście, moja pierwsza refleksja... W dobrym stylu Indiana Jonesa. tak? Moja pierwsza refleksja, jeżeli wydaje wam się, że widzieliście już wszystko w kinie akcji, że żadna scena akcji nie zrobi na was wrażenia, polecam pójście do kina King Konga naprawdę. Um, znaczy, moje, moja rekomendacja, jeżeli chodzi o ten film... Polega na tym, że rzeczywiście faceci siedzieli na końcu, jakby na, na skraju siedzeń, w pewnych momentach i przy, przy, przylepiali się do ekranu, a kobiety na końcu wyjmowały chusteczki i. i, i... słyszałem Dokładnie z tyłu. Tak jak Dokładnie tak jak w Titaniku. Dokładnie tak jak w Titaniku. To jest dobra rekomendacja, ponieważ film trwa ile, 2,5 godziny. No, ponad... Jackson ma jakieś takie, coś takiego niesamowitego, to jest fantastyczny rzemieślniczy reżyser, on jest naprawdę niesamowity film momentami y, y, troszeczkę y, zwalniał była taka y, pustka, właściwie nie wiadomo było gdzie, gdzie w którym kierunku będzie szedł ale jeżeli już się rozkręcał y, y, y, że tak powiem znaczy plus jest taki y, moja rekomendacja jest taka, że, mnie, że, że w momencie w którym nie zwracam uwagi na to, że mnie boli tyłek to, to już jest fantastycznie Słuchaj, po dwóch i pół to godziny było, to było... w nocy oglądania ja seansu, wiem, to wiem. już Słuchaj, jest naprawdę e, dobrze. Dla mnie e, ten film ma coś z Od zmierzchu do świtu. Wiem, że to może tak zabrzmić dość dziwne. Dobra, chcę, chcę usłyszeć te, jakby rozwinięcie tego tematu. E, tak, bo to jest ciekawe. E, o ile pamiętasz, Od zmierzchu do świtu dzieli się na dwie części. Jasne. Mhm. Na część, część Tarantino bardziej, tak, i ten, część to, Rodriguez. No właśnie, no pierwsza klasyka. część to jest taka bardziej kino sensacyjne, kino drogi, taki ciężki, dramat sensacyjny, a druga to jest czysta akcja. Nie jasne. E, I tak samo jest tutaj. Widać jakby e, Jackson i, i, i reszta ekipy scenariuszowej e, skupili się bardzo na tych wszystkich postaciach, mhm. na stworzeniu relacji. Bardzo jest duży, no chyba na niemal 40-minutowy ten wstęp. Taka budowa postaci, budowa przygotowują. To prawda. trzeba przeczekać, rzeczywiście, tak, tak, tak. nie nudźcie się nie nie, nie, nie. A właśnie, właśnie, właśnie. To jest fajne. ja dlatego nie przeczekiwałem. Ja właśnie mhm. y, oglądałem i cieszyłem mhm. rok, bo wiedziałem, że, że za chwilę wyskoczy duża małpa, i zajmie cały mój ekran. To znaczy, to jest też tak, że Jackson wykorzystał, słuchajcie, to jest, to jest fajne naprawdę. Dla mnie, dla mnie to jest miara tego, jakim jest dobrym reżyserem, bo on rzeczywiście, on wiedział, od, wiedział, że wszyscy znają historię King Konga. I teraz, jeżeli robi się jakiś remake, jakiegoś naprawdę, naprawdę, naprawdę znanego filmu, to nie można tego robić od początku. Trzeba to robić z zamysłem tego, że wszyscy widzowie wiedzą, jak to się skończy. I i jakby sztuka Jacksona polega na tym, że on coś się zrobił w taki sposób, że, mm, że no pomimo tego, że wiemy, jak to się skończy, to jednak nas to łapie. No I no, i ale to jest jedna miara tego naj, I najgorsze jest to, że nie wszyscy reżyserzy tak umieją. I na przykład, a, z całym szacunkiem dla Tima Bartona, jego Planeta Małp jednak nie była filmem. Właśnie, to była straszna porażka. To była klapa, prawda? To była straszna klapa. To, to, to, to był film, który nas nie brał. To był nie film, który nas nie brał, ten film nie brał większości krytyków, nie, nie wziął w ogóle widowni. no teraz zaspojlerujemy i powiemy, że King Kong na końcu ginie. <laughs> Wiecie, no możecie nas za to zniczować, natomiast możemy wam powiedzieć, że King Kong tak naprawdę przeżywa. Tak, Piotrek, przeżywa. opowiedz, bo to jest, to jest historia, której nie znacie i i, I warto, żebyście ją poznali, ponieważ to jest, to jest, to jest bardzo cie, ciekawy moment. To jest, to jest ważna, właśnie, ważny właśnie. moment w historii kina, ja myślę. tak powiedz tak. Znaczy są w ogóle dwie kontynuacje. Jedna oryginalna, a druga sfabrykowana. Oryginalna jest taka, że jeden z reżyserów oryginalnego King Konga z 1933 roku, po trzech, nie, nawet nie po trzech, po kilku miesiącach wyreżyserował syna King Konga, Son of King, a Son of Kong. I oczywiście jak sama nazwa wskazuje było o, o potomku Konga, który odgrywamy. Ups, problemy, Ups. przepraszamy, znowu mi się wy, wy, wypsnęło. Cholerne włoskie kable, przepraszam. Włoskie? Tak, włoskie. No kupiłem włoski kabel, ale okazuje się, że włoski kabelem. To było japońskie. No wiem, no. Słuchajcie, 50 zł za ten kabel zapłaciłem. Muszę go zarekomendować. No, ale hmm, o, wiele, o wiele ciekawiej jest informacja, że 10 lat po King Kongu 76 z niezapomnianym Jeffem Bridgesem. No jasne. E, 10 10 lat... Jessica Lang też. Tak, tak, tak. tak, tak o, właśnie. No, Więc w 86 roku powstał film o nazwie King Kong żyje i dowiadujemy się, że Kong jest w stanie śpiączki, a co, co ciekawsze, on e, spadł z WTC. No tak. Oto się procesowali też pracownicy tego budynku świętej pamięci. Natomiast e, King Kong żyje, jest w stanie śpiączki. E, nad nim tam pracują naukowcy, badają. To wielkie zwierzę. No i w tym samym czasie przybywa e, tutaj przetransportowana e, narzeczona King Konga tej wielkiej dżungli. No i oczywiście nie wiem, jakim cudem możliwe, że jakaś system powolnienia sprawił, że Kong zauważył, wyczuł. może złapać ten członek, tak dobrze i Ale, ale słychać cię, wiesz, nie? No dobrze cię słychać. No bo tak, wie, zaczynasz... Bo ja, marcar... bo ja zaczynam majtać kablem, a piątkowi się wydaje, że już jest jakaś tragedia. Nie? No właśnie, właśnie, w każdym razie przybywa dziewczyna Konga i oczywiście Kong się budzi i zaczyna raz jest Naprawdę, naprawdę to jest na dobry pewno dobry film. Na pewno, na pewno, Jackson się, zrobi kontynuację tym. tego filmu bez apelacji. Zajmiemy się tym. Ehm, trochę mi brakowało paru rzeczy. To znaczy, brakowało mi. Ehm, Okej, okay. brakowało mi jakieś płyty. Ja wiem, że, że wszystko było grane w. Ale ty w, w Kongu... ten piersi, jaka puenta? Nie, nie, pieprzę. nie. nie znaczy, brakowało mi, znaczy, brakowało mi jakiejś takiej. Ja, ja wiem, że to jest ograna historia, z tego się nie da już nic wyciągnąć. I rzeczywiście Jackson postawił na, na, na taki splendor, na, na, na, na troszkę na efekciarstwo, troszeczkę na, na taką zabawę paroma scenami. Dał się, dał się wykazać aktorom w, w jakichś takich drobiazgach, no ale brakowało mi jakiegoś takiego, znaczy, wydawało mi się, że on będzie rzeczywiście coś tam próbował powiedzieć w tym King Kongu, on zrobił po prostu taki fantastyczny remake. To jest, znaczy, nie, nie, nie próbował odkryć tej historii na nowo, po prostu zrobił ją najlepiej jak mógł, ale to nie było, to nie było powiedzenie czegoś nowego. To nie było powiedzenie czegoś o ludziach, współczesno... nie Nie, nie, ale nie, ja nie mówię już o aktorach, ja mówię... wszystko było świetnie technicznie, w ogóle super, fantastycznie. Chyba Andy Serkis był najlepszy, co? Chyba, ale wiesz co? Oczywiście, żeby wytłumaczyć, Andy Stark grał tytułowego King Konga. King Konga, tak. Jakoś wydawało mi się, że on będzie chciał coś opowiedzieć, że to będzie jakiś taki... Wszyscy inaczej. Powiem jeszcze jedną rzecz. Po Władcy Pierścieni wszyscy się zastanawiali o mój Boże, o mój Boże, co Jackson może zrobić po tym Władcy Pierścieni, co by było takie niesamowite. Ja usłyszałem King Kong i stwierdziłem, okej, okay, dobra, on wymiecie tym King Kongiem. Rzeczywiście to będzie fenomenalny film. Dostanie na to kupę pieniędzy, zrobi to fantastycznie, to będzie świetne techniczne. Będzie fantastyczne. I rzeczywiście jest świetny, ale ja teraz mówię, ok, jestem spokojny, obejrzałem jedno, obejrzałem drugie. Chcę zobaczyć, co on teraz zrobi. Tak? Tak. A I wiedzieć, to rzeczywiście... Zrobi? No chcę wiedzieć, co zrobi. Słuchaj, on zrobił film w 2007 roku, teraz zaczyna pracować, Lovely Bones. <śmiech> Jest okay. Okay. remake? Um, nie, to znaczy niekoniecznie. W 2003 roku powstał ekranizacja tej samej powieści na Filipinach. Mm -hmm. Może to skłoniło akurat tą ekipę, żeby zająć się tą powieścią po raz drugi. Powieść się nazywa Nostalgia Anioła. Okay. A, I krótko mówiąc, 14-letnia dziewczyna ginie... W, w, w dziwnych okolicznościach, i zaczyna obserwować swoje urodziny i swoich znajomych okay, okay. z nieba. Okay. I jest takim biernym obserwatorem. Możliwe, że na pewno chyba nie będzie biernym obserwatorem przez cały czas, bo chyba nie byłoby filmu. Nie byłoby filmu. No właśnie. Właśnie. Ale, ale tutaj wracamy jakby do takiej nostalgii. Mhm. Nie wiem, czy oglądałeś taki film Niebiańskie istoty. Za którego e, dostał Peter Jackson e, o, chyba nominację do Oscara e, w tym, e, za ten film, za scenariusz. Mhm. A, I tam Kate Winslet a, była główną bohaterką. Jeszcze, jeszcze jedna dziewczyna grała, która chyba się nie wybiła, bo już nazwiska nie pamiętam. E, I one, to był taki, taki spokojny, nostalgiczny film, też o morderstwie. Okej. Okay. Okay. Dziewczyny, dziewczyny yy, tak się świetnie rozumieją, że tworzą sobie w wyobraźni wy, wyimaginowany świat i w tym świecie żyją, a oprócz tego oczywiście są historie takie dość drastyczne z, z życia rzeczywistego, a konkretnie no, fakt, że zamordowały yy, osobę, kobietę. I tak samo jest tutaj, prawda, na tej samej zasadzie. Jest też nostalgiczny film. Ale to przejabrzą, że ci przerwę. To jest zupełnie... W drugą Zaczy, stronę. Z, z, z, z znaczy, drugą ja, ja, ja nie mówię, że znaczy zupełnie inny typ, typ obrazu, prawda? No bo cały czas oczekujemy od Jacksona, żeby być takie epickie. Dla mnie to jest taki rekonstruktor takich, takich epickich obrazów z, z, z czasów świetności Hollywood. To rzeczywiście bardzo niewielu jest reżyserów, którzy teraz są w stanie pociągnąć jakby swoim nazwiskiem takiej klasy tytuły, prawda? No tak. Taki ale zacznijmy, klasy od tego, zacznijmy od tego, że, że Jackson tych filmów zrobił z 10 mhm. albo 12, a z całego jego dorobku tylko dwa dzieła są epickie. King Jakie? Kong i Trylogia. No dobrze, ale to jest, wiesz, to są jednak te takie dzieła wysokobudżetowe. To jest już no ta oczywiście. klasa produkcji, wiesz. No tak, ale teraz nie można po czekają... prostu mówić... Nie, o nim... nie skreślam, znaczy, ja nie skreślam całego dorobku Jacksona, ja wiem, że on zrobił masę filmów. Znaczy masę, no może nie bez przesady, no to nie jest jakiś tam facet, który produkuje filmy jak, to jak, nie jest jak, Kuba jak nie fabryka. Odawci jest... <laughs> wewnętrzny. Słuchajcie, jeżeli wiecie, co zrobił Kuba Ściarow, to zapraszamy konkurs. Kuba nie to jest jeden Nie, z nie mów, to... nie mów, konkurs. Konkurs. Dobrze, dobrze. konkurs Kim jest Kuba Ściarow. Nagrodzy... Kim jest Kuba Ściarow nagrody z, nie wiem, talon na balon kolejny. Gumor liczymy na ciebie, prawda? Mam nadzieję, że będziesz zadowolony z jakości dźwięku w ogóle, bo wszystko, ja że tak powiem, robimy, no, na żeby było. Na razie dło... chyba dobrze. Na razie chyba jakoś przeżywamy, no dobrze, no w każdym razie film nam się podoba, na pewno nie będziecie e, zawiedzeni, no, w, ja myślę, że, że, że, że jest to na tyle dobrze zrobione i e, oczywiście trzeba przyjąć jakiś dystans, prawda, bo ja pamiętam, że, że ludzie oglądali reklamówkę King Konga i mówili o i Boże, jaki to jest kitsch. na co ja odpowiadałem, no dobrze, ale widziałeś oryginalnego King Konga na co była odpowiedź, nie, ja mówię no to zobacz oryginalnego King Konga i mów mi o kiczu bo to jest rzeczywiście coś no właśnie, takiego, właśnie. A trzeba mieć a pewien którym, punkt to, o, odniesienia. o którym ty oryginale mówisz, chyba się nie na no, pierwszy nie, ja nie mówię w nie, 76, tak? To tak, w 73, W 33, 33 no tak. Właśnie. Była taka, taka sytuacja, że słyszałem takie opinie, że, że o Boże, w oryginalnym King Kongu nie, nie było dinozaurów. Tak. tak, a to nie w oryginalnym, tylko w 76. Tak jest. A w 33 był, był były dinozaury były, i, były. I, i walczyli. I z tego co były jakieś takie ulepione z jakichś takich gniewów. Nie, nie, nie, nie to, to, ludzie byli, to ludzie byli przebrani za dinozaury i za, i za, tak? za King Konga, tak. I, I w ogóle reżyserzy, żeby e, pokazać, jak mają walczyć, to, to pokazywali jakieś chwyty zapaśnicze. O, no może. <śmiech> no, w każdym razie, ja, ja przez cały czas, jak oglądałem e, Konga, to się zastanawiałem, czy na samym końcu nie będzie e, kamera reżysera w postaci pierwszego pilota samolotu, który będzie leciał na Konga. Dlatego, że pierwsi reżyserzy filmu King Kong w 33. Jak robili cały ten film, to w którym momencie jeden z nich powiedział do drugiego, słuchaj, powinniśmy tego skurwysena rozpieprzyć sami. i na to się, świetny pomysł. I oni <laughs> wszedli do tego pierwszego samolotu, który leci na Konga i wiesz. Piękne. No, piękne. Bardzo ładna kamera by była, ale nie było chyba. Nie, ja chyba nie patrzyłem, Because, nie, przy przyglądałem manufacture... się, trzeba było sprawdzić, ale ja przyglądałem completing... się tym pilotom. W ogóle ładna jest końcówka. Oczywiście się jakoś tak się wyróżnia, bo to jakby w tym momencie... M, najważniejsze w każdym razie zwróciłem uwagę na końcówkę, nie będę się tam wewnętrzał specjalnie, ale... No, ale... w każdym bądź razie powiem, powiem tylko, że, że przez chwilę było tak jak w, w trylogii w pierwszej części, kiedy, kiedy, kiedy nagle jeden z tych jeźdźców dźga Frodo i w tym momencie jest... Jak to? Jak to możliwe? Że, że przecież, przecież w książce było inaczej. ja na samym końcu King Konga miałem dokładnie takie samo wrażenie. Tak? Tak. O, no byśmy powiedzieć To Znaczy, że też z... mnie, też mnie w, momencie, w którymś momencie Peter Jackson mnie zrobił. Zrobił się wiają. Wiają. Okej. Okay. Dobra, nie mówmy w tym. Dobra, Dobra. Ja zróbmy W każdym Właśnie oceniam ja, ja może na pięć mniej, bo w, w, w, uważam, że są jakieś takie drobne niedoróbki, teraz tam parę było w, w, w, rzeczy. Na przykład Brody mnie w ogóle nie, nie wziął w tym filmie. Nie wziął? Nie. A przecież on, on specjalnie ćwiczył, on ćwiczył do tego. klatę. Tak, na, klatę na, na możecie oglądać na okładce. Men's Health, tak? tak. Men's Magazine, coś tak. takiego. W każdym razie ja pokazuje tę piękną klatę, którą wyćwiczył do King Konga. Niestety umiejętności aktorskich, jak widać, nie ćwiczył, ponieważ napić musiał ćwiczyć Program, klatę. program Brodiego, Brodiego dostępny, tak. dostępny na 76 <laughs> stronie. <laughs> Wiesz, możecie zobaczyć klatę Brodiego, ale nie możecie zobaczyć Brodiego w jakiejś dobrej roli, bo on po prostu jest... No, znaczy, Ja nie mówię, że to jest jakaś fantastyczna rola, bo to też jakby aktor jest na tyle dobry, na ile dobra jest rola i tekst, tak? Mhm. Ale no, nie, nie, jakoś nie wziął. Właśnie, bo ty powiedziałeś, że... W paru miejscach tego filmu tam trochę kuleje, bo jest trochę za nudno i tak dalej, a właśnie w tych momentach, tych początkowych i środkowych, właśnie zaczyna się wybijać taki nastrój tego, tego miasta w dwudziestoleciu międzywojennym. Mm -hmm. wiesz, jest, pojawia się taki klimat, ty, ty wiesz, te wiesz, te samochody, ta moda no, no tak, i tak, tak dalej, jeszcze jest duży nacisk na biedę. Tak, tak. Duży nacisk na biedę na ten kryzys. No tak, ale to jest taki, wiesz, to jest taki, ja, nie wiem, ja myślę, że to są takie klimaty, które, które to jest łatwo wykorzystać. To znaczy, on wziął te, te, te schematy i to, to jest jakby taki, to, to wszystko jest takie gotowe. To znaczy, dlaczego, dlaczego ja uważam, że, ups, przepraszam, przepraszam, raz, dwa, trzy, raz, dwa. Działa. działa no mam nadzieję, że działa. No. Dlaczego ja uważam, że że Jackson miał łatwo? Dlatego, że on cały czas korzysta z jakichś takich, ups, Łups, okej. włoskie kabelki. Technicy nawalają. Przepraszamy. Znowu problem techniczny, ale innego rodzaju. Panie więc. Grzesiu! Panie proszę, Grzesiu, proszę, proszę. panie Grzesiu, proszę tutaj tego. On znowu. Uwaga, uwaga. Raz, dwa, trzy. Dobra. On znowu korzysta z takich. Przywładcy pierścieni wykorzystał jakiś piękny jakiś taki. Jakąś taką starą melodię. I tutaj też korzysta z takiej starej melodii, tylko że, że zupełnie w inny sposób. Jest, jest coś takiego, ja, ja próbuję znaleźć jakiś taki naprawdę oryginalny film i oryginalny pomysł, z którego on będzie korzystał. Chciałbym to zobaczyć. Chciałbym zobaczyć oryginalny film... Tak, chciałbym to zobaczyć. Jackson, naprawdę oryginalny film nie, nie bazowany, film Jackson, na, nie bazowany nie... na jakimś cudzym pomysł, naprawdę on wymyślił coś nowego. No, wątpię. No też wątpię. No. W każdym razie dla mnie 5 mniej. Dla mnie pięć. No to pięć, no to się zgadzamy, no. Dobrze, słuchajcie, no Teraz będzie zostawiamy Was w klimatach świątecznych z, z Beatrice Eriksson. E, życzymy Wam Wesołych Świąt, zresztą e, postaramy się to jakoś ująć słownie. Też e, promocyjno słownie. Pra, nagramy, szukajcie nas na innych podcastach. No dobrze, no, mam nadzieję, że, was, na, że znajdziecie nas. Szczęgajcie inne podcasty specjalnie dla nas. <laughs> Okej. Okay. E, życzymy Was wysokich świąt, spokojnych świąt, e, dobrych świąt. Przy rodzinnym stole. Przy rodzinnym stole, przy... przy... Nie musi być rodzinny, ale, ale wa ważne, żeby był ciepły i serdeczny. E, mamy nadzieję, że zobaczymy się jakoś po nowym roku. Usłyszymy się raczej, niż zobaczymy, bo zobaczyć nas możecie zawsze w I e, zostawiamy Was z Beatrice Erickson Christmas Without You. E, Troszeczkę bardziej smutny kawałek, ale... E, ale, ale też taki nastrój. Obiecujemy, że w przyszłym podcaście nie będę leciały takie smuty. Właśnie, nie będą leciały smuty, będzie puścimy coś rakowego, coś mocnego, ale tymczasem Beatrice Eriksson. Wesołych świąt. Żegnę Was okrzał. I Cortez. Trzymajcie się. Na razie. Christmas without you. Beatrice Eriksson. Looking through my window, the snow is down. If only I could find a way to turn back. All those colored lights reminds me of you. Wish I could find a way to make